Misja, która przybyła z Jordanem w roku 968 nie mogła być liczna, a i później w pierwszych dziesięcioleciach swego istnienia Kościół Polski nie dysponował większą liczbą duchownych. Póki nie wyrosła kadra księży pochodzenia polskiego, puty napływ kleru z zagranicy nie mógł zapewnić zaspokojenia potrzeb religijnych całej ludności. Trudno sobie wyobrazić, by księżaci mogli w ogóle dotrzeć do zakątków kraju bardziej odległych od głównych grodów. Możemy być pewni, że nie tylko za życia Mieszka I, ale nawet za panowania Chrobrego byli w Polsce ludzie, którzy nigdy nie widzieli kapłana chrześcijańskiego. Przed nielicznym duchowieństwem przebywającym w Polsce stały zresztą przede wszystkim zadania organizacyjne, a następnie obsługa samego dworu książęcego. Książę zaś potrzebował duchownych nie tylko do odprawiania mszy i innych obrzędów religijnych. Byli to przecież jedyni wykształceni ludzie w państwie, więc tak zresztą jak i w krajach Europy Zachodniej korzystali książęta z ich umiejętności przy załatwianiu spraw państwowych, trzymali ich chętnie przy sobie w radzie, posługiwali się nimi w poselstwach zagranicznych, słowem wkładali na ich barki wiele zadań niezwiązanych z misją religijną. Polska, powtarzamy, nie była pod tym względem wyjątkiem. Wskazywaliśmy już parokrotnie, że w tych krajach, w których książęta przyjmowali chrzest w mniej sprzyjających okolicznościach politycznych, postępy misji wewnętrznej były powolniejsze. Co więcej, w większości tych krajów ludność stykała się najczęściej nie z nauką kościelną, lecz z obciążeniami gospodarczymi, które powodowało wprowadzenie na jej ziemię organizacji kościelnej. Opłaty na rzecz kościoła stanowiły poważne obciążenie gospodarstw drobnej własności, co entuzjazmu dla nowej religii oczywiście nie budziło i obok innych względów utrudniało skuteczną działalność misji. W Polsce warunki działania pierwszej misji były pod tym względem korzystniejsze. Biskupi misyjni byli bowiem na bezpośrednim utrzymaniu księcia i dopiero rozrost organizacji kościelnej i stabilizacja utworzonych biskupstw stworzyły konieczność oparcia ich bytu materialnego na nowych podstawach. Być może dopiero zamieszka drugiego przerzucono na całą ludność ciężar utrzymywania kościoła. W każdym razie dopiero wtedy słyszymy o jakimś bardziej masowym oporze, o czynnych wystąpieniach ludu przeciwko biskupom i kaplanom. Mimo rozgłosu w literaturze historycznej, w rzeczywistości miały one jednak raczej zasięg lokalny. Nie został dotąd także wyświetlony należycie ich charakter. Panujący powszechnie pogląd, według którego treścią zaburzeń około roku 1037 miała być walka z chrześcijaństwem, ukształtował się pod wpływem tak właśnie oświetlających je wzmianek kronikarskich. Uchodzi przy tym uwagi większości badaczy, że w średniowieczu ruchom społecznym przypisywano często tendencyjnie charakter antychrześcijański, aby obronę feudalnego ladu móc tym łatwiej przedstawić jako obronę praw bożych. W samych początkach chrystianizacji Polski niczego właściwie o oporze ludności nie wiemy. Nie można co prawda wykluczyć, że jest to spowodowane brakiem źródeł, które by o tym informowały. Wydaje się jednak, że rzeczywiście czynnego oporu nie było. A dlaczego? Postaramy się zaraz wyjaśnić. Społeczeństwo polskie X-XI wieku było społeczeństwem wczesnofeudalnym. Podstawową masę ludności... Stanowili wolni właściciele drobnych gospodarstw rolnych, popadający stopniowo w zależność od stosunkowo nielicznego możnowładztwa, którego podstawą ekonomiczną była wielka własność ziemska. Możnowładztwo to wyodrębniło się jeszcze w czasach przedpiastowskich. Byli zapewne wśród niego także potomkowie politycznych przywódców różnych drobniejszych organizacji państwowych, które zostały zjednoczone przez poprzedników Mieszka I, i przez niego samego. Ludzie ci mogli być niebezpieczni dla monarchii piastowskiej, wśród nich bowiem szczególnie łatwo rozchodziły się tendencje odśrodkowe. Znaczniejsza część możnych popierała jednak wtedy księcia, w którym widziała słusznie gwaranta swojej pozycji społecznej. Z nich też rekrutowali się najbliżsi współpracownicy panującego, wytyczający wraz z nim linię polityki państwowej i realizujący ją w praktycznym działaniu. Toteż pamiętajmy, że używając takich skrótowych określeń jak państwo piastowskie, monarchia, dwór i tym podobnych, rozumiemy przez nie możnowładczą grupę kierującą państwem, a nie tylko osobę księcia. Ogół ludności poza klasą możnych będziemy dla uproszczenia nazywać ludem. Nie znaczy to jednak, że była to masa jednolita. Wręcz przeciwnie, zróżnicowanie wewnątrz niej było bardzo wielkie i wyrażało się głównie w niejednakowym stopniu zależności poszczególnych grup od feudalnego możnowładztwa. W skrajnych przypadkach zależność ta przybierała już charakter poddaństwa. Większość ludności Cieszyła się wszakże w tym okresie wolnością, chociaż stały nacisk możnych sprawiał, że liczebność owych wolnych powoli, ale systematycznie spadała. Jedynie drobna ich część, która znalazła się w służbie książęcej, potrafiła wzmocnić swoją pozycję, a nawet, zbogacona lupami wojennymi i laską monarszą, przejść do kategorii wielkich posiadaczy. Pewne różnice sytuacji ekonomicznej, interesów i znaczenia politycznego dadzą się także stwierdzić między ludnością osiadłą z dala od głównych ośrodków państwa, a tą, która zamieszkiwała w pobliżu grodów. Szczególnej uwagi wymaga ludność rzemieślniczo-handlowa podgrodzi zalążków późniejszych miast. Sądząc po analogiach ruskich, była ona politycznie bardzo aktywna, i stanowiła czynnik, z którym zarówno książę, jak i możni, musieli się poważnie liczyć. Pamiętając jednak o dość skomplikowanej strukturze ówczesnego społeczeństwa, będziemy w dalszym ciągu posługiwać się dla jasności wykładu zasadniczym przeciwstawieniem możni lud. Tam jedynie, gdzie stosunek któryś z warstw ludu do chrześcijaństwa okaże się nieco odrębny, zaznaczymy to specjalnie. W akcji misyjnej na terenie Polski dadzą się zauważyć dwa etapy, ponieważ nieliczna misja, która przybyła szczepić chrześcijaństwo w naszym kraju, nie nadawała się do akcji masowej. Pierwszym etapem, ważnym szczególnie dla grupy rządzącej, było spopularyzowanie nowej wiary wśród górnej warstwy społeczeństwa. Dotarcie do ludu leżało dopiero w dalszej perspektywie. Ogół ludności, który nie tak prędko zetknął się z naciskiem Kościoła, nie miał więc też na razie przeciw czemu się buntować. Wczesne dzieje Polski są bardzo ubogie w źródła historyczne. Nie ma wśród nich w każdym razie żadnego opisu czy sprawozdania z przebiegu działań misji biskupa Jordana. A przecież bardzo jesteśmy ciekawi jak ona wyglądała. Czyżby to pytanie miało jak wiele innych pozostać bez wyraźnej odpowiedzi? Na szczęście nie jest tak źle. Akcje misyjne w różnych krajach, w których państwo wprowadzało religię chrześcijańską, były do siebie bliźniaczo podobne. A ponieważ mamy opisy prac misyjnych zarówno w późniejszych wiekach na Pomorzu i na Litwie, jak i zbliżonych w czasie do misji polskiej na Rusi, więc dość dokładnie możemy sobie wyobrazić, jak szerzyli chrześcijaństwo Jordan i jego towarzysze. Na Pomorzu Zachodnim w XII wieku delegowany tam biskup Otto z Bambergi jeździł kolejno po większych grodach w stolicach poszczególnych ziem. Najpierw starał się pozyskać sobie możnych. Z tymi prowadził rozmowy, wyjaśniał im zasady chrześcijaństwa, namawiał do przyjęcia nowej wiary. Gdy ta część misji została uwieńczona powodzeniem, to znaczy gdy miejscowe możnowładztwo zgadzało się przyjąć chrzest, Wówczas zaczynała się akcja masowa. Zwoływano ludność z całej okolicy na zgromadzenie, przedstawiciele możnych komunikowali zebranym o swojej decyzji, biskup zaś wygłaszał kazanie. Po tych przemówieniach następował chrzest zgromadzonych. Biskup chrzcił od razu kilkaset czy nawet kilka tysięcy ludzi i na tym jego działalność w danej miejscowości w zasadzie kończyła się. Nieco inaczej przebiegała chrystianizacja Litwy w XIV wieku. Tam książę Jagiełło, a wraz z nim co znaczniejsi panowie litewscy, przyjęli już uprzednio chrzest w Krakowie. W kraju pozostawał do przeprowadzenia tylko chrzest ludu. Objeżdżał więc Jagiełło z biskupami Litwę, na wyznaczonych miejscach gromadziła się na jego rozkaz ludność danej prowincji, księża dzielili ją na kilka grup, po czym biskup chrzcił każdą grupę hurtem. Członkowie jednej grupy otrzymywali imię Jan, innej Piotr, trzeciej Paweł i tak w krótkim czasie cała Litwa została formalnie ochrzczona. Podobnie postępował na Rusi Włodzimierz, rozpoczynający chrystianizację swego kraju w niewiele lat po naszym mieszku. Kronikarz ruski tak to opisuje. Włodzimierz przyszedł do Kijowa, gdy przyszedł, kazał bałwany wywracać, owe porąbać, a drugie w ogień wrzucić. Peruna zaś kazał przywiązać koniowi do ogona i wlec do ruczaju. Dwunastu chłopów przystawił, aby go bili kijami. Gdy wlekli go ruczajem do Dniepru, płakali za nim ludzie niewierni, albowiem chrztu świętego jeszcze nie byli przyjęli. I przywlókłszy wrzucili go w Dniepr. Potem zaś Włodzimierz posłał po wszystkim grodzie, mówiąc, ktokolwiek jutro nie przyjdzie nad rzekę, bogaty czy ubogi, czy wyrobnik, popadnie u mnie w niełaskę. Słysząc to, ludzie szli z radością, ciesząc się i mówiąc, gdyby to dobra sprawa nie była, tedyby by książę i bojarowie nie byli jej przyjęli. Nazajutrz wtedy wyszedł Włodzimierz z kaplanami cesarzówny nad Dniepr. I zeszło się ludzi bez liku. Wleźli w wodę i stali owi po szyję, a drudzy po piersi, młodzi zaś z brzegu, drudzy dzieci trzymając, dorośli zaś brnęli, a kaplani stojąc odprawiali modlitwy. Gdy się ludzie ochrzcili, rozeszli się każdy do domu swego. Nie ulega wątpliwości, że tak samo mniej więcej wyglądały te sprawy w Polsce. Najbliższe otoczenie mieszka I przyjęło zapewne chrzest razem z nim. Innych wielmożów trzeba było nakłonić do tego samego. Lud zaś zwolywano na rozkaz książęcy, by uczestniczył w obrzędzie masowego chrztu, którego znaczenia najprawdopodobniej nawet nie pojmował. I księciu, i misji chodziło w danym wypadku tylko o formalność. Nie sądźmy przecież, by biskup Jordan czy nawet książę rzeczywiście myśleli, że taki formalny, masowy chrzest wyczerpuje zadanie misyjne. Rozumieli oni na pewno konieczność zapoznania tego niby ochrzczonego ludu z zasadami nowej wiary, systematycznego wykorzeniania pojęć pogańskich, wdrażania do życia według przykazań kościelnych. Na to wszystko nie było jednak na razie czasu, więc odkładano to na przyszłe lata, gdy okrzepnie i rozrośnie się organizacja kościelna w Polsce oraz gdy szerszej akcji misyjnej udzieli poparcia zdobyte dla nowej wiary możnowładztwo. W pierwszej kolejności nad jego nawracaniem trzeba było popracować. Działanie wśród możnych było istotnym zadaniem pierwszych lat, a może nawet dziesięcioleci misji. Ocena efektów misji, jaką dawali ludzie jej współcześni, Odnosi się więc też przede wszystkim do jej postępów wśród wielmorzów. Jeśli Titmar pisze o Jordanie, że ciężką miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy pańskiej, to otrzymujemy tu świadectwo trudności, jakich doznawała misja w środowisku możnowładczym. Nie sądzimy, by środowisko to sprzeciwiało się przyjęciu chrztu. To mało prawdopodobne. Niełatwo natomiast podporządkowywało się ono wymaganiom Kościoła w zakresie obyczajów. Dzieje innych, lepiej nam znanych misji pouczają, że Kościół ówczesny kładł szczególny nacisk w nowo krajach na zachowywanie przepisanych postów, obserwowanie niedziel i świąt chrześcijańskich, przestrzeganie jednożeństwa, wreszcie odbywanie pokuty za ciężkie wykroczenia. Wymagania te były uważane przez panów słowiańskich za bardzo wielkie i Kościół napotykał silny opór. W szczególności postulaty dotyczące życia seksualnego były odrzucane nawet przez książąt, choć ci najwięcej mieli powodów, by dbać o pozory. Wspominaliśmy już w innym miejscu, że chrześcijański Mieszko I wziął sobie po śmierci dobrawy Brawy mniszkę za żonę, nic sobie nie robiąc z jej ślubów zakonnych. Bolesław Chrobry dwie pierwsze żony wypędził, gdy mu się znudziły, a politycznej wartości nie miały. Z trzecią, Emnildą, żył wprawdzie długo i podobno szczęśliwie, a samo małżeństwo otrzymało cieple wzmianki u kronikarzy jako bardzo chrześcijańskie. Już jednak czwarte małżeństwo z Odą, córką Ekeharda, Margrabiego Miśni, Wywołało nowy skandal w kolach kościelnych jako zawarte w okresie Wielkiego Postu, co sprzeciwiało się ówczesnym przepisom. Nie dochował jej zresztą książę polskiej wierności. Jeszcze w tym samym roku, po zdobyciu Kijowa, kazał sobie przyprowadzić siostrę księcia Jarosława Kijowskiego, Predysławę, helpiąc się wobec swych rycerzy, że połączy się ona z Bolesławem nie na lożu małżeńskim, lecz tylko jednorazowo jako nałożnica. Wbrew zapowiedzi stosunek nie ograniczył się do jednej nocy, lecz jak informuje Titmar, ten stary wszetecznik Bolesław uprowadził ją bezwstydnie, zapominając o swojej ślubnej małżonce. Wspomniane fakty nie świadczą oczywiście, aby życie seksualne Słowian przed przyjęciem chrztu było nieuporządkowane, bynajmniej. Normy moralne w tej dziedzinie były jednak inne niż te, które niósł ze sobą Kościół. Rozpustem kobiet karano i wówczas okrutnie i może właśnie chrześcijaństwo wpłynęło na pewne zlagodzenie kar. Pisze bowiem Titmar. Za czasów pogańskich, jeśli znaleziono nierządnicę jakową, obcinano jej srom, by ją w ten szpetny i okrutny sposób pokarać. Następnie zaś, jeśli godzi się o tym mówić, wieszano ów wstydliwy okrawek nad drzwiami domu, by uderzając w oczy każdego wchodzącego, do opamiętania na przyszłość go przywiódł oraz ostrożności. Prawo Boże nakazywało kamienować za to, a obyczaj naszych przodków żąda obcięcia głowy takim niewiastom. Według tejże relacji część tych surowych kar utrzymywała się jeszcze za chrobrego. Oto... Jeśli ktoś spośród tego ludu ośmieli się uwieść cudzą żonę lub uprawiać rozpustę, spotyka go natychmiast następująca kara. Prowadzi go się na most targowy i przymocowuje doń, wbijając gwóźdź poprzez mosznę z jądrami. Następnie umieszcza się obok ostry nóż i pozostawia mu się trudny wybór albo tam umrzeć, albo obciąć ową część ciała. Nie wszystko jednak, co jako rozpustę kwalifikował Kościół, było nią w oczach miejscowych ludzi. Na silny opór natrafiały także przepisy kościelne dotyczące postów. Według mniemania kronikarza ruskiego one właśnie miały zadecydować o zerwaniu przez Włodzimierza Kijowskiego rozmów z Kościołem Łacińskim i wyborze cerkwi greckiej, znacznie pod tym względem liberalniejszym. W Polsce też post nie budził entuzjazmu i nauki misjonarzy nie niepoparte żadną sankcją prócz zagrożenia karą pośmiertną mało kogo przekonywały. Potrzeba było dopiero interwencji państwa, które za przekraczanie zakazów kościelnych ustanowiło kary, aby z zakazami tymi zaczęto się liczyć. A karało państwo bezlitośnie. W czasach Chrobrego za jedzenie w Wielkim Poście mięsa Wybijano winnemu zęby. Szczegół ten jest dodatkową wskazówką, że w pierwszych kilkudziesięciu latach istnienia Kościół przykładał główną wagę do umocnienia chrześcijaństwa wśród możnych. Dla nich to bowiem owe posty były tak wielkim ciężarem. Wiemy skądinąd, że ogół ludności w Polsce odżywiał się wtedy przeważnie pokarmami roślinnymi. Mięso i bez specjalnych zakazów Rzadko gościło na przeciętnym stole. Było ono za to powszechne w jadłospisie warstwy wyższej i nic w tym dziwnego, że Kościół z wielką trudnością wprowadzał w życie ograniczenia jego spożycia. Współdziałanie państwa z Kościołem, wzmocnienie wątpliwego jeszcze autorytetu biskupów groźbą książęcego gniewu, wspomagało oczywiście akcję misyjną. Wolno jednak przypuszczać, że i kary stanowione przez państwo nie wszystkich wielmożów odstraszały. Co silniejsi panowie wiedzieli przecież dobrze, że książę musi się z nimi liczyć i że na ich przekroczenia ostatecznie przymknie oczy. Że tak rzeczywiście było, świadczy tradycja o sprawiedliwości Bolesława Chrobrego zapisana w kronice Galla. Gdy mianowicie ubogi wieśniak lub jakaś kobiecina skarżyła się na któregoś z książąt lub komesów to chociaż Bolesław był ważnymi sprawami zajęty i otoczony licznymi szeregami magnatów i rycerzy nie wpierw ruszył się z miejsca aż wysłuchał skargi żalącego się i wysyłał komornika po owego na którego się skarżono a tymczasem tak wieśniaka napominał jak ojciec syna by załocznie bez przyczyny nie oskarżał i aby przez niesłuszne oskarżenie na siebie samego nie ściągnął gniewu, który na drugiego rozdmuchiwał. Gdy zaś przybył wielmoża, po którego poslano, nie okazywał mu Bolesław niechętnego usposobienia, lecz przyjmując go z ochoczym i przystępnym obliczem, zapraszał do stołu i sprawę rozpatrywał nie tego dnia, lecz następnego lub trzeciego. Widzimy więc, że książę robił co tylko mógł, by możnych sobie zjednać, a skarżących skłonić do wycofania zarzutów. Tam oczywiście, gdzie przewinienia biły w interes polityki państwowej, a do takich trzeba zaliczyć stawianie oporu kościołowi, książę bywał surowy. Ale i w tych wypadkach księciu bardziej chodziło o zastraszenie, niż o rzeczywiste ukaranie. Tradycja notuje nawet wyroki śmierci wydawane na wielmożów przez Chrobrego, które jednak rychlo były lagodzone, jakoby za wstawiennictwem księżny. Kończyło się wszystko na wezwaniu winnych do laźni książęcej, gdzie Bolesław we wspólnej kąpieli chłostał ich rózgami, łagodnie napominając Wam, potomstwu takiego, tak wybitnego rodu, nie godziło się popełniać takich występków. Następnie, jak opowiada kronikarz, książę przyodziewał ich w stroje królewskie, Dawał podarunki i zlewał na nich jeszcze zaszczyty, po czym puszczał radosnych w drogę do domu. Przy takim postępowaniu popularność księcia na pewno rosła, ale czy potęgowała się gorliwość chrześcijańska owych grzeszników, można wątpić. Pierwsi biskupi mieli więc wciąż wiele kłopotu ze swymi możnymi owieczkami i przejście do systematycznej pracy misyjnej wśród ludu musiało się odwlekać. Jeszcze za Mieszka II Polska uchodziła w oczach ludzi dobrze zorientowanych, za kraj pogański, chociaż sam król słynął daleko za granicami ze swych starań około krzewienia chrześcijaństwa. Gdy zaś po krótkim, zaledwie dziewięcioletnim, a pełnym trosk panowaniu Mieszko II zamknął oczy na wieczny spoczynek, okazało się, jak powierzchowne były dotychczasowe osiągnięcia misyjne. Wśród zamieszek walk możnych rodów między sobą, powstań ludowych, najazdów nieprzyjaciół, chrześcijaństwo w Polsce, które na pozór tak się wspaniale rozwijało, upadło. Gdy śmierć, gwałtowna czy naturalna, spotkała kilku biskupów, nie było nikogo, kto by zadbał o wyświęcenie ich następców. Także organizacja kościelna się rozprzęgła i przetrwała te ciężkie czasy jedynie w Krakowie, leżącym szczęśliwie na uboczu poza terenem głównych walk. Gdy więc po kilku latach przybył wreszcie do Polski syn Mieszka II, Kazimierz Odnowiciel, i z obcą pomocą odzyskał tron Piastów, zastał kraj zniszczony i kościoły opuszczone. Szczególnie rozpaczliwy obraz przedstawiała Wielkopolska, gdzie główne grody Gniezno i Poznań tak ucierpiały od najazdu czeskiego, że według obrazowego sformułowania kronikarza Galla w kościołach św. Wojciecha Męczennika i Świętego Piotra Apostola dzikie zwierzęta założyły swe legowiska. W tych warunkach trzeba było na niektórych terenach akcję chrystianizacyjną zaczynać niemal od początku. Było to jednak przedsięwzięcie łatwiejsze już niż za czasów Mieszka I. Państwo polskie dysponowało przede wszystkim liczniejszą kadrą duchowieństwa. W Krakowie organizacja kościelna była, jak już wspominaliśmy, nietknięta. W innych dzielnicach Polski zabrakło wprawdzie biskupów, ale nie wytępiono przecież wszystkich księży. W państwach sąsiadujących z Polską chrześcijaństwo okrzepło, księży nie brakowało i łatwiej można było ściągnąć ich do Polski niż w X wieku gdy na przykład takie Czechy same miały jeszcze pod tym względem kłopoty. Po drugie, minął już okres, kiedy polską organizację kościelną trzeba było budować wyłącznie rękami księży cudzoziemskich. Biskupi zajmowali od początku bardzo poważne stanowisko w państwie i niejednemu z możnych marzyła się kariera kościelna dla synów. Ci, których było na to stać, wysyłali więc synów za granicę, aby tam zdobyli potrzebne wykształcenie kapłańskie, by potem mogli sięgać pogodności w Polsce. Przykład pod tym względem dawała zresztą rodzina książęca. Zdaje się, że duchownym był jeden z synów Mieszka I, Lambert, wymieniony w dokumencie Dagome Judex, według mniemania niektórych późniejszy biskup krakowski. W drugiej polowie XI wieku Widzimy w każdym razie na pewno Polaków na stolicach biskupich. Do nich należy biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa, późniejszy święty i patron polski. Stale był już także dopływ niższego duchowieństwa rodzimego pochodzenia. Nie potrzebowało się ono kształcić aż za granicą. Przy siedzibach polskich biskupów powstawały bowiem szkoły kształcące przyszłych księży. Nie dawały one zbyt wszechstronnego wykształcenia, przygotowywały raczej tylko do zawodu kapleńskiego, od którego wówczas wiele nie wymagano. Trzeba było znać prawdy wiary, ważniejsze przepisy kościelne, umieć odprawiać mszę i udzielać sakramentów. Łączyła się z tym oczywiście znajomość pisma, ale łaciny wystarczało tyle, by teksty modlitw przeczytać lub wyuczyć się ich na pamięć. Księża tacy, w przeciwieństwie do wyżej wykształconych, nie byli potrzebni w służbie dworskiej, gdzie niewiele z nich byłoby pożytku. Nie wszyscy z nich znajdowali też miejsce w stałej organizacji kościelnej, której komórkami były wciąż tylko biskupstwa, a nie, tak jak dziś, parafie. Czasem udało się któremuś z tych księży osiąść przy kościółku wzniesionym przez jakiegoś możnowładcę. Większość ich jednak Wędrowała po kraju bez stałych obowiązków, ale też i bez określonych źródeł utrzymania.